Serdecznie witamy w podcaście wakacyjnym, jest kolejnym, kolejnym. kolejnym. I zanim zaczniemy dzisiejszy podcast, jedno krótkie pytanie. Michael, have you ever been in Portugal? No, it's my first time. Ok, teraz wiemy już wszystko. Serdecznie witamy mm, z Portugalii. Tak samo jak rok temu, troszeczkę wcześniej, bo wtedy był październik, początek listopada, a teraz mamy początek października. Um, Michael tutaj coś gada. Witamy w specjalnym plażowym podcaście portugalskim, czyli PPP, plażowy podcast portugalski. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie um, nie cały rok temu um, obiadowaliśmy albo lunchowaliśmy, czyli siedzimy... W takiej plażowej, bardzo interesującej stylowo, jak i gastronomicznie knajpce nazywa się Papagayo, czyli po portugalsku to znaczy papuga. I jesteśmy już po konsumpcji, po lunchu. I dzisiaj, w dzisiejszym podcaście będzie tylko o jedzeniu w Portugalii, tylko o tym, co jemy, bo w te wakacje, w te wakacje stwierdziliśmy, że leżymy na plaży, ewentualnie leżymy w wodzie, ewentualnie na kolanach jesteśmy i budujemy w piachu i jemy. Żadnego zwiedzania, żadnego jeżdżenia po jakichś zabytkach, różnych innych rzeczach, bo to wszystko odbędniliśmy, że tak powiem, 2 i 3 lata temu i cztery nawet lata temu, bo wtedy pierwszy raz byliśmy w Portugalii. No i tak to wygląda, czyli, czyli podcast dzisiaj portugalski, plażowy, ale dzisiaj a la carte Czyli będziemy mówić o kuchni, będziemy mówić o tym, co jemy, będziemy, zaczniemy, od, zaczniemy, od, zaczniemy od śniadania, potem będzie lunch, potem będzie kolacyjka i na końcu będzie... Michael próbuje mi tu robić zdjęcie. Oj nie, przepraszam, dziewczynom tutaj, które siedzą z nami, dziewczyny założyły okurary, bo już spalone są słońcem portugalskim. Bardzo, bardzo, bardzo. Czyli... Coś może ze słownika na sam początek, czyli em, portugalczycy lubią jeść, to widać, to widać. Posiłki są dla nich nie tylko koniecznością, ale i przyjemnością. Jada się je najczęściej trzy razy dziennie, czyli tak jak my. Chociaż mamy wykupione w Akaje tylko breakfast, tak zwany bed and breakfast, ale bed and breakfast jest bardzo, bardzo smakowy. Za jedyne 32 euro pokój dwuosobowy na przykład, który Michał tutaj zajmuje razem ze śniadaniem. 32 euro, czy gdzieś w Irlandii można za 32 euro spędzić yy, noc ze śniadaniem? Nie, sądzę, nie sądzę. No chyba, że będzie to bułgarska jakaś dziewczyna albo rumuńska, która nam tutaj pomoże. Czyli yy, co już, co, co, aha z przyjemnością, czyli tak. Jada się najczęściej trzy razy dziennie, lekkie śniadanie, kanapka, ciasto lub inna przekąska z czarną lub białą kawą, ewentualnie również sok owocowy. My z soków najbardziej lubimy, to się nazywa zumo de naranja, naranja w zasadzie, bo naranja to jest po hiszpańsku. Naranja to jest sok pomarańczowy, ale taki świeżutki, wyciskowalny ze świeżutkich owoców i to jest na śniadanko. Krótko, krótko po południu, czyli od 12 do 15, przechodzi czas na lunch. A główny posiłek, czyli obiad podawany jest wieczorem między 19 a 22, 23, to zależy. No i jeszcze będzie tak zwane coś specjalnego, czyli pastelarnia, czyli ciastka. Czyli ciastka, które nie odłącznie wiążą się z codzienną naszą dietą. Michał mi kolejne zdjęcia trzaska no i to tyle na teraz serdecznie witamy w podcaście, jak już powiedziałem portugalskim plażowym, Michał chciałem się spytać jak twoje pierwsze wrażenia z Portugalii, przywiozę mury, ale się zrobiło ładniej to jest ten sam Michał, ten sam brunet, który z nami jeździ po całej Europie pamiętam, zaczynaliśmy ten rok z, w Nicei, potem różne inne Achille, potem różne inne wyspy, tory, potem różne inne rzeczy i dzisiaj Michael właśnie tutaj na plaży go znaleźliśmy, leżał rozłożony, bez slipek proszę Państwa, bez Slipek, tu jest plaża, taka dla, e, nie wiem czy to, dla tak, bez slipkowców, tutaj nam dziewczyny podpowiadają. Michael, e, how do you find e, bezslipkową plażę? Dzień dobry, dzień dobry. E, Portugalia przywitała mnie chmurami. Ale, Więc... ale, ale jak cię odbierałem z lotniska, to byłem roześmiany. Tak, ty... <śmiech> tak. E, przywitała mnie chmurami, strasznie gorąco, strasznie parno, ale chmury. Filip oczywiście zapowiada, Michał, bierz kąpielówki, bierz kąpielówki, bo jest piękne słońce. Ja przyjeżdżam, słońca nie ma, co się dzieje? No, ale proszę przeszliśmy na plażę, przeszliśmy się do plaży, teraz zjedliśmy i tak siedzieliśmy pod parasolem i słońce wyszło. Tutaj dziewczyny strasznie spalone słońcem. Strasznie spalone słońcem, także także słońce widać było przez ostatnie dni. Mnie mi nadzieję że przez następne mi też będzie, chociaż ja się trochę opalił. I co mogę powiedzieć? Jedzonko było dobre. I co mam jeszcze powiedzieć? Nie, że zapraszamy na, że zapraszamy na reklamy. Zapraszamy na reklamy? No. Tak, wstawisz no. jakąś tam melodyjkę? Tak. No to zapraszamy na reklamy. No już. Rekulacje. Tak, zapraszamy na reklamy i zapraszamy na śniadanie, bo od śniadania zaczniemy nasze codzienne tutaj dywagacje à la carte. Czyli... Śniadanko, potem lunch, potem obiad i na końcu pastelarnia, czyli dobre, dobre ciacho. To tyle. Imię? Wincenty Pstowski. Zasu co siedziecie? Za niewienność. Ile siedziecie? Ile Cztery lata. Rozumiemy. Tak. Jeszcze z wami, towarzyszu, nie skończyliśmy. Do zobaczenia za kolejne 4 latka. Następny podcast nie tylko dla orłów. 4 latka jak spłatka. Nie tylko dla orłówkom. Plaża, wakacje, Portugalia i ocean. Po mojej lewej tak idę. tak Ten dźwięk to nie jest żadna nakładka, żadna doklejka. Żaden osobny kanał z świękiem oceanu. To jest prawdziwy ocean atlantycki w sercu wybrzeża Algarve, Portugalia. No i dzisiaj jak podcast plażowy a la carte, czyli nie będzie dzisiaj nic o Portugalkach, które mam wrażenie nie są za ładne. Nie będzie nic o Bombeiros, którzy czasami hałasują po mieście. Nie będzie dzisiaj nic o murzynach, którzy handlują Używanymi zegarkami, chodząc po plaży. A, ale mnie zalało. Uu. Nie będzie dzisiaj nic o um, zarze. Pewnie redaktor Góral tutaj w tym momencie płacze. Od... Halo, tutaj mnie oblewają wodą. Nie można spokojnie nagrywać. Proszę iść przodem. Nie można spokojnie nagrywać. Mikrofon mi się zoboczy. Halo. No słona woda niestety nie będzie tutaj służyć mojemu sprzętowi, który tutaj dla Państwa używam. Ciągle mnie tutaj wodą oblewają. Nie będzie dzisiaj nic o bazarkach, które, które też w podcaście rok temu występowały. Jak wspomniałem, nie będzie nic o zarze, nic o zimowych kurtkach, nic o nowym sezonie. W modzie to wszystko już było. Jeden dzień lekkiej niepogody wystarczył nam, żeby... W drodze kupna nabyć potrzebne artykuły w sklepach Zara, jak i Zara Home, jak i Kasa. Zara Home i Kasa to są takie sklepy um, do domowego użytku, tak się wyrażę. Czyli to wszystko, czego nie potrzebujesz w domu, a jak zobaczysz, to kupujesz. I tak to, to... Halo? Co się stało? Aparat, aparat. Michael, wie, że aparat będzie robił zdjęcia dziewczynom bez staników tak więc nie będzie, nie będzie dzisiaj nic o dziewczynach portugalskich, które powiedziałem jaki redaktor Góral powiedział, nie będzie nie są za atrakcyjne, ale, ale nie wiadomo, a pod słońce się nie robi zdjęć tam proszę obiekt, tam, Dobrze, tam no tu Michael znany tutaj jako przystojny brunet zdjęcia trzaska Mamy nowy aparat ym, do robienia zdjęć, Canon 450D, ale jest to tak sophisticated ym, urządzenie, przetłumaczenia Polski, dość zaawansowany aparat, jak na moje skromne y, umiejętności. Żeby, żeby, żeby zrobić jedno zdjęcie, trzeba naprawdę nacisnąć wiele przycisków, No ale jak się naciśnie do przyciski tu i tam i tu i te wszystkie ustawienia, to wychodzą naprawdę dobre zdjęcia, ale żeby do tego dojść, to dużo, dużo czasu trzeba i czasami obiekt pożądania, który chcemy sfotografować, już dawno, dawno umknie. Michael próbuje mi robić kolejne zdjęcia. Zobaczycie wszystko na Flixze. Plażowe, krótkie bermudy lekko za kolaną. Koszula oczywiście, a wcale nie Zary, wcale nie Zary, wcale nie. Oczywiście koszula taka rozpinana z Zary. No i taka mała wycieczka w stronę... Amerykanów Tutaj Trzeba powiedzieć, że jest temperatura 30 stopni, Filip, jedna podkoszulka, druga koszula, bermudy, no w ogóle się rozhartował chłopak. No bo spaliłem się przez ostatnie parę dni, no i dzisiaj nie mogę bardzo ten gaz. No, to, to znaczy, że dwie podkoszulki całe. No, no ta, no, Z drugim rękawem mam, no. No i taka osobista wycieczka też do pana Ob Baracka Obamy i pana McCaina, czyli mam t-shirt zakupiony przez internet z napisem Steve Jobs for President um, tak, tak, oczywiście jedyny słuszny kandydynat na prezydenta Stanów, Steve Jobs to kończymy, e, ciemne trochę to zdjęcie, ale ładne, no, ładne, takie Moja, moje czoło łysina troszeczkę, znaczy nie jest łysina, moje niemieckie wysokie czoło trochę nie przeraża odbija światło oślepia tutaj schodzących turystów no i cóż można powiedzieć, kończymy ten wstęp i zapraszamy na śniadanie portugalskie śniadanie w naszym trzygwiazdkowym hotelu pod nazwą Pinia de Sol um, to tyle naprawdę ten dźwięk po lewej stronie to jest prawdziwy ocean atlantycki ten pan za mną to jest prawdziwy Michael Brunet te cztery panie przed nami to są prawdziwe blondynki polskie sprowadzone z Irlandii nie po to, żeby robiły nam masaże ale po to, żeby dobrze mieszały drinki To zapraszamy na dalszą część wakacyjnego, wakacyjnego portugalskiego podcastu. Dzisiaj bardzo leniwie, dzisiaj bardzo spokojnie, dzisiaj a la carte, czyli będziemy mówili dużo o jedzeniu. o tym, jak to było na Sardynii? Na Sardynii chyba, jak ostatnio był na wakacjach krótkich. i Mówi o tym, że Brytyjczycy i ogólnie i ogólnie wyspiarze, czyli no, to się nie nadaje. Michał mówi, że to się nie nadaje. Mówi, że ogólnie to są fleje i opiusy i, i, i, i czerwone ryje, że tak powiem brzydko. No, ale to nas nie interesuje. Mamy porę obiadu, w zasadzie kolacji, bo to jest kolacja desayuno wieczorem. E, Właśnie przychodzi do knajpy, to się mówi bontarde, czyli dobry wieczór i kelner albo pan taki sali w momencie, kiedy zwilża moje usta kolą, której nie piłem od chyba dwóch tygodni. Mm, dobra kola jest zła. No i przychodzi się i e, bontardę i do kelnera, no i kelner podaje kartę, w której mamy. Jesteśmy dzisiaj, nazywa się nasze nasza restauracja. To jest taki domowa knajpa, których tutaj pełno w Quartieri, gdzie jesteśmy. do Peixe. Peixe to są ryby, czyli taki przybytek rybny, można by to tak przetłumaczyć. Peixe się pisze przez P-E i X-E. X czyta się jako tak 3, tak. No i mamy menu wieczorne, obiadowe, kolacyjne w zasadzie. Czyli mamy, ja mam tutaj po portugalsku, czyli mamy Entradas, czyli Startersy. I mamy... Mamy claims in garlic sauce, czyli claims to są muszle, które tutaj y, dziewczyny uwielbiają. Mamy mluszle w garlic sosie, mamy prawns w garlic sosie, mamy gotowane prawns. Prawns to są krewetki, jakby ktoś nie wiedział i mnóstwo, mnóstwo mamy takich rzeczy. Ale najlepszą chyba jest melon y, z, z szynką taką. Y, no szynka taka, no jaka jest szynka? Zwędzona, zwędzoną szynką melon bardzo, bardzo dobry, za jedyne 7,50 no wyjątkowo drogo, ale startersy tutaj wyjątkowo drogie są mamy trzy zupy, które sobie zamówiliśmy czyli mamy creme de legumes, czyli zupa warzywna z jarzynami creme de marisco, czyli marisco, to ogólnie są rzeczy rzeczy takie e, morskie, czyli creme de marisco, czyli seafood, zupa, taka coś na stylu i sopa de peixe, czyli zupa rybna tak za jedyne 2 euro a zupa warzywna, którą sobie wszyscy zamówiliśmy w szóstkę, za jedyne 1,50, czyli naprawdę, naprawdę taniocha. No i potem mamy salaty, salaty, w salatach już troszeczkę mówiliśmy, ale mają tutaj właśnie w Portugalii, gdzie jesteśmy... Algarf, bardzo, bardzo, bardzo do, dobre pomidory, no i pomidory z cebulą w każdej ilości przyswajamy w ogromnych właśnie takich, ogromnych talerzach wielkie, okrągłe pomidory i co ciekawe, one są krojone jakby tak poprzecznie, nienormalnie tak um, no nie wiem, jak ja kroiłem zawsze w Polsce, czy gdzieś pomidory normalnie jak je stawia go szepułką jakby na górę, to się kroi właśnie z góry na do, a te się kroi tak poprzecznie no i salatę mieszaną na przykład mamy za 2 euro salatę pomidorową w po, polu to znaczy salata de tomate to jest za 2 euro e, salata de alfese czyli to jest sama salata też za 2 euro i potem mamy jakieś marisko, czyli salata z takich seafoodów salata de povo to jest salata właśnie z kurczakiem za 7,50 cicho Słuchajcie, nie śpią bo my tutaj bo my tutaj przel przelatujemy kartę no i w karcie przede wszystkim są rybki i mamy tak duradę, to jest golden bream. Mówię też, że Niemcy to jest golden bream za jedyne 9 euro. Robalo. Mamy robalo. tak przyniesie nam zupę. Robalo mamy Freira, Freira to jest striped bream, bream. Nie wiem, mówię też, że to jest do zupa, ten bream, ale Mhm. Okej. Okay. Właśnie podali nam zupę i właśnie skończę czytać zupę i zabieram się, kończę czytać ryby i, i zacznę zabierać się za zupę. Czyli mamy jeszcze ferejrę, mamy besugo, mamy sargo, mamy parkuetę, mamy esp esp esp espadarte. Espadarte to jest tak zwany miecznik. Nie wiem, czy pamiętacie starego człowieka i może, To jest właśnie espadarte, to jest swordfish, czyli miecznik. Mamy linguado, to jest sola. I mamy bife da atom, czyli tuna steak, który już dążyłem wcześniej kiedyś zjeść. Bardzo, bardzo dobra mięsko, takie tuna steak, to jest zupełnie coś innego niż to co znajdujemy w puszkach. Na wszystko naprawdę 8 euro kosztuje z frytkami albo z ziemniaczkami albo albo albo można sobie zamówić też z takimi placuszkami dobrymi. To zależy. Potem mamy ryby na kilogramy, gdzie mamy także potrawę ulubioną Portugalczyków, Portugalianów w zasadzie, czyli baklachau, czyli to jest tak zwany dorszyk. Dorszyk w każdej postaci tutaj można przyswajać. Potem dla tych, co lubią seafood, czyli Marisko, ja nie nie cierpię, czyli mamy camarao, czyli krewety, mamy sapateria, czyli to są kraby a roste marisco to są tak zwane shellfish price, na, na dla dwójki eee, no i tak to wygląda mamy lagosta, czyli lobstera no mnóstwo, mnóstwo jak w takiej knajpie nad morzem, no to naprawdę naprawdę jest mnóstwo różnych rzeczy i to wszystko wcale nie jest drogie eee, karama, kamarao, jak już mówiłem czyli krewety za ogromny wielki talerz, który przed chwilą tutaj widzieliśmy ktoś zamówił 14,50 no troszkę to jest dużo to 50, no ale ale ogromny talerz. Mamy także mięsa i o mięsach może powiem kiedy indziej. I mamy frango, ale to o frango powiemy troszeczkę indziej, kiedy będziemy właśnie na spożywać frango. Dobrze, to tyle, to tyle. Pogadamy potem co kto miał. No i to tyle na razie na kolację taki enouche na kolację, czyli Rozmawiamy, co mamy, zanim jeszcze nic nie mamy. nie dla sokołów, nie dla mew nie dla wróbli nie dla wron Dawid Filipczyński podcast tylko dla orłów coś śpiewają o Portugalii nie do końca rozumiem co chodzi ale tak wyglądają wieczory na naszej plaży mała scena mała dyskoteka wczoraj był wieczór fadu a dzisiaj jak słyszycie sami muzyka z fitupem e, muzyka z fitupem czyli ostre disco portugolo coś w tym stylu Michał, jak Ci się podoba ta muzyka? Eee, portugalskie disco polo. A, ale tańcerki są fajne, nie? A ta białem tak. A reszta takie tak. No. Dobra, to taki przerywnik muzyczny w dzisiejszym podcaście. Czyli portugalskie disco polo na plaży. Tak to wygląda, strasznie głośno falerka, ale tak to jest. Dobra, lecimy robić zdjęcia i to tyle. Oni już też kończą. Oni jeszcze refren. Tanda, rara, rara. Dziewczyny tańczą. Cholernie głośno jest, cholernie głośno. Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Serdecznie witamy w podcaście. Chciałoby się powiedzieć śniadaniowymi, jajecznica ale nic z tego. Nic z tego nie ma szczepana, nie ma dobrej jajecznicy ale ale mamy komponent, który do tej jadnicy się nie nadaje, czyli Michael, który wsuwa teraz jogurt naturalny. Jak jest po portugalsku jogurt, jogurt naturalny, jogurt natural 3,5% gordo, czyli 3,5% tłusty. Zapraszamy na zapowiadany Wstęp do naszego podcastu, czyli śniadanie, śniadanie. Jednym podstawowym mankamentem śniadania jest to, że śniadanie jest wcześnie. Nie można się wyspać. W ogóle nie można się wyspać, co może słychać właśnie. Hmm, niestety, niestety, no za wcześnie są te śniadania tutaj. No dobrze, to tyle, a... Hmm tak zwane znajdź 10 szczegółów różniących się śniadaniem nicejskim od, śniadań, od śniadania e, lizbońskiego. Tym tematem zajmie się przystojny brunet. E, po kolejnej łyżce białej i mazi, którą chwilę nie próbuję włożyć do jajamy gębowej małą, zbyt małą łyżką Michael. 10 różnic, 10 znajdź 10 różnic e, pomiędzy śniadaniem nicejskim a naszym portugalskim. Co było w Nicei za 80 euro, a co jest tutaj za 35 euro? Cicho, bo tu się zaraz wszyscy zjadą i co będzie? Eee, francuskie, śniadanie. francuskie śniadanie, przynajmniej w Nicei, e, było bardzo rozczarowujące dla wszystkich z nas. To było dwa croissant na łepka, tak i dżem. A no tak, herbata była dobra, bo herbata potęż jest zła. I, I tyle. No to co, patrze mogą się domyślić, dla faceta jest troszeczkę nie bardzo, jako śniadanie. A, natomiast śniadanie tutaj, to jest ogromny bufet. Wszystko takim bardzo w stylu brytyjskim, ponieważ tutaj Brytole co często przyjeżdżają, no, ale na jeść się można. To powiedział Michał? czyli mamy tak, mamy dobrą szynkę znaczy w stylu brytyjskim, ale jedzenie brytyjskie nie jest wcale, wyspialskie chociaż już przykład co drugi, co trzeci dzień mamy fasolkę, o wiele lepszą niż tą ilandzką, bo mniej słodka taka normalna nasza fasolka um, no, po brytońsku, taka normalna nie taka ilandzka, wstrętna, słodka mamy tak mamy takie m, dwie wielkie lodówy z mięsami, jest bardzo dobra jakby taka mortadela z oliwkami. Oliwki polubiłem. Polubiłem oliwki, ale tylko w dwóch wersjach. Właśnie w mortadeli, w takiej, znaczy nie, jest, to jest taka szenka z oliwkami i w wersji suchy chleb posmarowany masą celonym i do tego surowe oliwki. To jest druga wersja, w której mogę przyswoić oliwki. No i mamy różne mięsa, szyneczki, bekoniki, sery. Mamy mnóstwo, mnóstwo owoców na, w takim, na takim śniadaniu. Mamy mnóstwo, mnóstwo jogurtów. Michał akurat wybrał jogurt natural, 3,5% gordo o, jeszcze jest, mamy inny swój ciastaczek. mamy tak zwane kocie języczki mamy piskoty w dowolnym biszkopty mamy, jak już mówiłem, owoce, czyli melony tutaj pozwolę sobie Michałowi ukraść jednego no, no, bardzo jest to czyste, słodki i chrupie, bo no, chyba znowu ten skórkę mmm bardzo right, dobre mamy, mamy taki odomat z sokami, są cztery smaki soków To jeszcze mamy. Złe maniery. Złe maniery. E. Mamy jajka. Mamy jajka w takiej soli morskiej, w takich grubych, wielkich... Leżą w takim talerzu takie grube, wielkie kawały soli w tym jajka. Ładnie to wygląda, bardzo. Nie zrobimy wam zdjęcia, bo taki obciach trochę. Ale może zrobimy zdjęcie więcej tołówki, nie? Może tak coś w tym. No i rzecz najważniejsza na śniadaniu. Chleby. Chleby. Już rok temu za za, za zachwalaliśmy ten chleb i mówiliśmy jaki portugalski chleb jest dobry, przypominający polski, niekiedy nawet lepszy. E, mamy oczywiście taką całą cały kosz irlandzkich, angielskich tostów. E, na szczęście nie są takie gumiaste, nie są takie gumiaste. Nie da się całego bochenka e, zmieścić e, w kieszeni po uprzednim ugnieceniu go. Ten chleb jest bardziej taki taki jakby miękgo gumiaste o w ten sposób, jak już mówię. No i mamy bułki, mamy bułki bardzo dobre dzisiaj, świeże bułeczki, um, no i tyle, no myślę, i jajecznica jest, mm, jajecznica jest, ale taka taka dziwna troszeczkę, ale jest, ale jest, ale jest, czyli pozdrawiamy tutaj Szczepana, który jajecznice bardzo ładnie z Michałem w podcastzie jajecznicowym robił, pamiętamy Szczepan kroił kabanowski podłużnie, a Michał, który tutaj ten jogurt już prawie kończy, Gdyby sobie wzięłał dużą łyżkę, to by dwie łyżki starczyły, żeby go zjeść. A tutaj męczy go. A Michał tą jajecznicę wtedy w podcastzie jajecznicowym śniadaniowym kręcił. Um, chciałbym dodać, tak, że podcast jajecznicowy pobija rekordy ściągalności. Nie wiem, jak to się stało, ale podcast po prostu wariuje. Ściągalnictwo wariuje podca podca podcastu jajecznicowego. No mnóstwo ludzi ściąga ten podcast. O, może dla przepisu. Tutaj dostaliśmy cynka od... od, od, od od naszych tutaj dziewczyn. Bruneci siedzą i, i jedzą, szatyni, opaleni siedzą, i gadają nam znowu. to tyle, śniadaniowe dywagacje 6 minut starczy. No i to proszę na małe plażowe gadanie i potem na obiadowokolacje, obiadowokolacje i potem ciastko i potem pastelarnia. To wszystko w niedzielnym podcaście. Czyli a aha jeszcze będzie jeszcze będzie o jak zrobić słuchaczom smaka. Tak i wodę z mózgu. Tak będzie jeszcze o tym gdzie byliśmy wczoraj czyli w Vilamur i i Val de Lobo czyli taka takie miejscowości dla nadzianych z jachtami to sprawa. Wszystko będzie w tej rozmowie. To tyle ja bym teraz poszedł spać no ale nie da rady musimy iść na plażę. Taki jest rozkaz. Wielka gra. Dzień dobry, oto dzisiejsze tematy. Ssaki oceanii, wyprawy Napoleona, muzyka lat sześćdziesiątych. Na dziś nie jest przewidziany. Będzie najprawdopodobniej za cztery miesiące. Podcast nie tylko dla Orłów. 4 lata ciągłej nauki. Nie tylko dla Orłów.com. piłka być musi piłka wszędzie chodzi piłka wszędzie jest oglądana jest właśnie oglądana w miejscu w którym my jesteśmy czyli w miejscu w którym kończymy nasz mam wrażenie mało ciekawy podcast ale czasami takie bywają wakacje są bardzo leniwe podcast nasz też jest bardzo taki um, ktoś mi mówi że ktoś mi mówi że trzeci raz powtarzam że podcast jest nudny Um, a tym siedzimy w pastelarni to jest y, przetłumaczone, przetłumaczone przetłumaczone na polskie to znaczy cukiernia jak najbardziej cukiernia portugalianie rano piją tutaj kawu, kawusię i jakąś taką można zjeść też kanapkę tak wygląda śniadanie portugalskie kaweczka kanapeczka i do pracy potem lunchek i coś bardziej grubszego a wieczorem tak jak Tak jak słyszeliście, dobra, dobra, taka nawet tłusta kolacja. Może być miecznik, może być tuna, może być bife, czyli taki, jak my jedliśmy tutaj bife, bife, czyli taki befsztyk, ale taki dobry. Taki dobry to znaczy się świeżo, świeżo pieczony tak na miejscu, bo my mieliśmy takiego właśnie coś ala la fondue, czyli taki przynieśli taki kamień, podgrzewany od dołu i na nim sobie piekliśmy sami mięso. 19 kawałków mięsa na cztery nasze osoby starczyło. I ten na 5 nawet wystarczyło. Może nawet na 6, bo ledwo zdążyliśmy zjeść. Tyle tego było towaru. A teraz siedzimy w pastelarni, jak już powiedziałem, cukiernia. Michael ma... Michael, co ty masz? To jest brązowe i nie śmierdzi, czyli musi być ciastko. Murzynek, murzynek. Murzynek. Nie śmierdzi, bo przetwierdza nam tutaj trochę zaśmierdziało od mosa takim rybace chyba wyrzucali to, czego nie złowili wczoraj taki rybny zapach, nie za bardzo no i cukiernia cukiernia, ja mam herbatę z melisy bo jestem ostatnio bardzo podrażniony. i melisa działa bardzo spokojąco mam klera, najzwyklejszego polskiego klera ale z takim innym innym sosiksem w środku taki krem dobry, ale taki inny Majka ma wielki czekoladowy tort kawałek, tak, jedną ósmą oczywiście kawa nie za mocna na wieczór chyba ta z melisy no i tyle pastelarnia taki w takich pastelowych kolorach żegnamy się z Wami w dzisiejszym podcastie e, przeżuwając klera Portugalianie wchodzą, wychodzą z pastelarni pastelarnie zazwyczaj są czynne do 22.30 Chyba, że jest jakiś mecz. No, to dłużej. I i no i tak to wygląda. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejny podcast. Już będzie, mam wrażenie, może ciekawszy z Hiszpanii, bo tam też zawin zawinęliśmy w naszych, w naszych wakacjach. Czyli pierwszy podcast z Teneryfy, potem powrót do Portugalii i potem przeskok przez granicę do Hiszpanii i tam trzeci wakacyjny podcast. Trzeci wakacyjny podcast, mam wrażenie, może ciekawszy chociaż poziom podcastów to chyba tylko pierwszy był ciekawy czyli sceneryfy, a, a reszta to niestety z kim się staje, takim się staje czyli sami nud, nud, nudziarze sami nudziarze wkoło więc no nie ma, nie ma weny, żeby nagrywać podcasty ale ludzie, dobrzy nasi kochani, słuchajcie podcastów komentujcie i czasami też nagrywajcie to tyle, koniec pozdrawiamy z Quarteli, Centrum Algarf Piękna na i nie ma tutaj żadnych golfistów, żadnych takich, bo tu jest wiocha. Totalnie tanio, totalnie nic tu nie ma i o to chodzi. Takie są wakacje. Mam dobra Ciastka mają dobre, Michael krzyczy, że mają dobre ciastka. Ale prawdziwi golfiarze nie jedzą ciastek, oni jedzą tylko piwo, piwo piją. No oni nie jedzą, oni tylko piją piwo, oglądając oglądają Sky i tam wszystkie mecze golfiarzy, golfiarzy i golfistów i w ogóle fuck you golfiarze to tyle na koniec do usłyszenia Po dobrym śniadaniu należy się plażowanie, więc siedzimy sobie w takiej znowu plażowej knajpce pośniadaniowej. No i będziemy rozmawiać o tym, co widzieliśmy wczoraj, czyli z przystojnym brunetem i z dziewczynami tutaj, jego wszystkimi. Monika tego oczywiście nie słyszy. Byliśmy byliśmy wczoraj wieczorem w Mur, to się nazywa taka wiocha, Wilamur. E, e, no a nasza plaża jest zaraz, w zasadzie jest w Val Lobo, to Villa Moor i Val de są dwie w takie tutaj, może nie dwie, ale jedna z najbardziej takich poszli, poszli, poszli e, miejscowości tutaj na wybrzeżu Algarve, czyli e, jeśli ktoś chce się pławić w luksusie to polecamy właśnie te dwie miejscowości, znaczy polecamy to tak trochę z przekąsem i pomiędzy tymi dwoma miejscowościami jest taki pas Nichii, mniej więcej dwa kilometry szerokości i my właśnie na tym pasie mieszkamy. Hotel trzygwiazdkowy, jak już mówiłem, za jedyne 30 euro pokój ze śniadaniem, a z lewej strony pewnie kosztuje 300 euro za noc, z prawej strony kosztuje pewnie 280 za noc, i tak trochę nie nieświadomie tego wszystkiego od dwóch lat jeździmy właśnie w to samo miejsce w od 4 lata temu 5 lat temu byłem pierwszy raz a od dwóch lat jeździmy tutaj trochę częściej no i zaraz przy naszej plaży, którą mamy jest pole golfowe ja o golfie mówiłem już trochę wcześniej w podcaście rok temu jak byliśmy w Portugalii że golf to nie jest sport to jest miłe spędzanie czasu no i tutaj właśnie obydwa obydwa, y, obydwie miejscowości. Pan nam tutaj przesuwa coś do jedzenia, jakiś stół. Obydwie miejscowości są bardzo, bardzo takie poszy. Val Lobo nawet troszkę bardziej, bo to jest mnóstwo, mnóstwo willi takich dla lepszych na takim wzgórzu. Korty, tenisy i wszystkie. No i przede wszystkim golf. Golf, czyli sport dla pederastów, ja bym to tak powiedział. No, no, golf sucks na naszej plaży, gdzie leżeliśmy z naszej plaży było widać dokładnie jak chłopaki tam grali w tego golfa, grali no to dużo powiedziane, nie? Przemieszczali się z punktu A do punktu B próbując tam coś wywinąć Pan nam tutaj przynosi jedzonko Co, co to niesie? O, sól zanim zacznę, trochę ta, to, ta wypowiedź będzie dość krytyczna, mówiąc szczerze, bo troszeczkę jestem nastawiony anty, właśnie przeciwko spędzaniu w wakacji w takim luksusie, ale zanim moje takie małe trzy grosze wtrącę, spytam się Michaela, jak mu się podobało Wilamur. To miejscowość bardzo taka... miał kto spędza wakacje w Wilamur? Ale to było tam na przystani? Tam, gdzie były tyle te jachty, nie? Takie te. Nie było... Nie było jachtów, tylko były motorówy same. Tak, to dobra, za które, za które nie zapłaciliśmy tyle, ile trzeba. Nie. E, no dobrze. E, to tak, to tam jedzą głównie, czy tam prze, przebywają głównie grubi, hałaśliwi i brytole. Starze brytole z młodymi ciksami poderwanymi portugalskimi. No tak, albo no tak no to, nie wiem czy portugalki, czy jakieś inne, ale na pewno młode i, i ponętne. Monika wiemy. jest ponętna? Jeszcze nie wiemy, ale... Monika to jest taka, co zagrała parol na Michaela. A o czym tak miałem mówić? No, Bo się rozmarzyłem. I... Jak, jak, jak ci się podobał Willemur? I e... kto tam jeździ? I ceny, Vila, i te sprawy. Willemur? No taka ładna, fajna, fajna, przynajmniej tam marina, w której byliśmy. Fajne miejsce, żeby się przejść. Przyjemnie, ładna atmosfera. Aczkolwiek kupa brytoli rozwrzeszczanych, golfistów. Wyobraźcie sobie grupę takich 20 facetów spoconych, brytoli grubych, którzy ci przyjadą do w Portugalii zjeść fish and chips i nic więcej, wypić ile piwa ile wlezie, tyle I, piwa ile wlezie. I Magnersa piją, czyli to jest i, i, irlandzka wersja Bulmersa. Yeah. To znaczy nie, oni już całkowicie, już Bulmersa nie będzie, teraz będzie tylko Magners. Tak? Tak, przebrandowują wszystko. No i ci, ci panowie siedzą w knajpkach pod otwartym niebem, oglądają golfa mm -hmm. i wrzeszczą. Tak. No, taka atmosfera. Grać golfa, no to jeszcze jakoś można... A oni wieczorem przechodzą i, i jeszcze tego golfa oglądają i w każdej knajpie jest rozpisane, co jest w telewizji i jakie mecze są golfowe i jakie mecze w rugby, jakie mecze w piłkę, więc ja nie wiem, czym się różni ich urlop na przykład od tego czasu, który spędzają na przykład w, Irla w Irlandii czy w Anglii. Nie pada im na głowę. O, o, to jest chyba jedna różnica, no i może jest trochę, troszkę może taniej minimalnie. No, może. pewnie, no... Tam, w Wilhemurze taniej? Nie, nie sądzę. No tam, po przykład w Londynie, no, czy gdzieś tam mencesterze, czy gdzieś. No ta, no to już przy takie poszli miejsce, tak. tam, ale z Dublinem, chociaż no, w Dublinie no. też, no, piwo Zab... tu jest zdecydowanie no. tańsze. Ale... No, za za Zapamięta dwójeczkę. To wszystko dowiecie do, do, na pewno, jeśli chcecie wrócić do podcastów naszych portugalskich, rok temu tam było wszystko wyszczególnione, jak dzieli golfistów, czyli każdy golfista dla mnie to pedał, naprawdę, bo ci ludzie to... Nie obrażaj, mam, mam, mam dobrego kumpla golfistę no, i bardzo przyjemna osoba. No dobrze, no, ale dla mnie to to naprawdę jest, nie wiem, straszne. Straszne jechać, kurde, taki hektar i jeszcze, no, jeszcze golf kosztuje, bo na przykład trzy takie już rok temu mówiliśmy, ale trzy takie rundy to 525 euro. Tak, to strasznie to, to, kosztuje. To ale traktuj, no. to, traktuj to jako spacerek. No. Bierzesz sobie no tak, wielką no. torbę na, na plecy no. i spacerujesz sobie. No. Ewentualnie spacerek możesz zastąpić przejażdżką, takim, no. takim fajnym bugi. My mówiliśmy rok temu właśnie w podcaście portugalskim, że chyba mieliśmy trzy albo cztery kategorie golfistów, czyli najbardziej tacy oszczędni, czyli ci, co pchają ten wózek. Potem są tacy, którzy... Nie, co niosą. Co... Nie... Nie, nie ale nie ma takich tak taki wózek potem co mają taki elektryczny, elektryczny wózek aha. który sam jedzie aha. a trzeci a czwarty jest taki który ma mają sam chodzi mają, mają takiego no. No. No. no no to może to są właśnie cztery grupy golfistów my ja, z naszej ja, plaży ja współczuję tym tym, tym najtańszym no, no to taki worek to... no ale u nas w hotelu sprawdzaliśmy właśnie 17 dołkowe pole i 3 rundy kosztuje 525 euro 3 rundy to myślę, że 3 razy trzeba ten go, to to, to, to, te, te, no. to pole za 17 dołków? Tak, no. 17 chyba było 17? no to, to, ale to im zajdzie ze 2 dni no, no ale to miał wszystko 525 euro, kurde dzięki nie. no bo jak się nawet uprą to 3 dni tak, tak, tak no, po, jed po jednym no. przejściu ten... no to bo się jednak zmęczą 17, 17 dołków to jednak tak no, długo no. wyobraź no, sobie jedno no. czy coś Cztery no. uderzenia na każdy dołek no, i ten... Oni no, pewnie osiem no. walą, nie? No nie, no to zależy jaki. Jak. Nie, no bo większe... U nas na przykład, u nas bardzo śmieszne coś takiego było, u nas na plaży dużo ludzi chodziło i zbierało te piłki, bo oni, ci golfiarze tam, wiadomo, że to wszyscy są perfekcjoniści z Anglii czy z Irlandii i te piłki u nas na, na plaży znajdowałyby się często, nie, często znajdowało. Znajdowało się często, a ludzie tacy bardziej, na przykład z Poznania tacy myślę, że tam byli, tacy bardziej e, z Fifni, e, te, te, te te kulki, te, nie te kulki tylko te piłki do worka brali i 10, 10, 10 piłek na przykład za 10 euro sprzedawali potem, jak tam ktoś tam podchodził. Tak przy okazji, te pozdrowienia dla Freddy'ego Morona, świetnego golfi z Szydlandii. Dobrze, Freddy na pewno słucha. Fredo, widziałem, ściąga się z Dublina gdzieś tam pewnego momentu w Dablińskie tam, nie IQ, tylko IP, dokładnie tam wiemy, że Freddy Moron, te sprawy. No, która nam się język plącze, ale no, taki podcast w ogóle plażowy i taki trochę za dziwny. Wina. Za dużo wina. Wina na plaży pijemy prawie w południe i tak to jest. Um, no, w każdym razie golfiarze to pają już co, żeby nikogo nie obrażać. Villa Moore to naprawdę jest dla mnie nieporozumienie. Jechać z warunków kurde, nie wiem, mieszkać o, w hotelu. O sex shopie nie powiedzieliśmy. A był? Był, nie? A był. No był. Angolacz wiadomo, nie? Bez seksu na wakacjach to nie da rady, no. nie? Yy, a tak z... fajny, takim był. wielkim neonem. A tak, był, był, no to pamiętam, było tak. No, w każdym razie no ogromne hotele, takie 12 dwunasto, piętnastopiętrowe i plaża, wszystko, wiesz, no wymuskane wszystko pięknie, Kupa no, jachtów. Kupa jachtów, ale wszystkie stoją. Jedna żaglówka. No i jedna żaglówka, nie? Znaczy, kupa takich motorówek, nie? Takie hmm. motorówy, co to się w zasadzie, nie wiem, jak to się używa. To się tak. chyba bierze towary na pokład i się płynie gdzieś, się kotwiczy i potem nie wiem, co się z nimi robi. Nie. No, nie mówmy. Nie, no, nie wiem. No. No. Nie, ja jestem bardzo nie, negatywnie takie... uprzedzony. Na żaglówce to przynajmniej sobie rozwiniesz żagiel czy no. coś, coś porobisz, no. męczysz się, a... No w takiej motorówce, no to no, tylko to to dasz, to nawet, dasz gazu no, i tyle, taka żaglówka, przepłyniesz sobie. Taka żaglówka to nawet dużej tonie, nie? Bo te wszystkie, to co są motorowie, te plastikowe są, nie? No to wiesz, pęknie ciach i od razu idzie, nie? Na dno. A, no to, a żaglówki... Te to, to... to chyba nie tonie. Mówisz? na no, nie wiem. Nie wiem, ostatnio był tam tego francuskiego, a, czy nie, to nie był już francuski, y, szwedzki. Dziękuję. Dziękuję bardzo ten francuski łącznik nie jacht szkoleniowy aha aha taki no, no taki. ostatnio coś I tam, tam do tego było jakieś tam 6 czy 7 no. zawodantów kursantów musieli wszyscy. musieli ich wyławiać i ten ale co, co było no. śmieszne to był żeglowiec ty dużo mniejszy niż darmopomorze czy darmodzierze na przykład czy czy darmodzierze w Polsce ale W Irlandii był wielki, wielki szum coś, że oni zagubi, za zapomnieli, jak takie żaglowce budować. I wielka dla nich strata, bo nie wiedzą, jak odbudować taki żaglowiec. A to był żaglowiec budowany starymi metodami, typu deseczka do deseczki, gwóźdź do gwoździa, a nie odlewany z plastiku. Tak to wygląda. Zatem polecamy Val Lobo, to jest dla tych, którzy chcą zapłacić za noc 300-400 euro, coś takiego a nie tak jak my a warto zobaczenia, ale żeby spędzić tam czas może nie my chodziliśmy tam na plażę, gdzie się spotkaliśmy na początku podcastu na piweczko i, i teraz jesteśmy w innej knajpie warto zobaczyć Villa Mure ale no to jest taka miejscowość właśnie dla, dla spoconych Anglików i, i którzy grają w golfa i po, po, po golfie idą oglądać tego golfa i, no nie, dla mnie to jest kwintesencja antywakacji coś w tym stylu Dobrze, idzie nasze jedzanko. Um... Aż, przera... Aż jestem przerażony tym jedzonkiem. Bo ja no, zamówiliśmy trochę dużo. Wziął i dostawił nam drugi stolik. Ja nie wiem, co Filip zamówił, ale tak jestem z lekka przerażony. To jest wejście takie obiadowe. Zaczęliśmy o obiadach mówić wcześniej. Um, dużo ryb się tutaj w Portugalii je właśnie obiadowo. Um, um, Michał zamówił tuńczyka. Michał to. zamówił tuńczyka z grilla. Dziewczyny zamówiły swordfish, to jest tak, jak e, usłyszycie, na pewno... Nie... A takiego pełnowymiarowego, wiecie, tak, jak stary zidą, człowiek tak, i morze, no. zidą. Tak, tutaj resztę, no i dlatego mamy tutaj na wakacjach 7 osób. I A Ty te... Filipie co zamówiłeś? Ja zamówiłem, nie wiem co, ale podobało mi się ostatnio, jak byłem w tu knajpie i też ktoś to miał. takie Cena mi się podobała. No, no nie, no 29,90, ale to jest porcja dla dwóch osób, więc a ja chyba zjem to sam, ale to się podobało, bo to mi się paliło na stole, nie? jak przynieśli, więc takie coś było. znaczymy co to będzie. A ja poszukam strażaka, gaśnicy. No, nie mamy. Nie mamy gaśnicy, nie mamy bombeiros. Bombeiros, pozdrawiam tutaj jeszcze raz, górala. No i kończymy. I spotkamy się z Państwem już w pastelarni, czyli to jest wieczorna taka dokładka, wieczorna, wieczorne ciastko z herbatą, pastelarnia górala. No i tyle mnie więcej. Może może w końcu dotrzemy na te ciastko. No tak, Michaelowi tutaj, jego dziewczynom obiecujemy, że na to ciastko pójdziemy od trzech dni i ciągle nie możemy się wybrać. Do trzeci. Do, do trzeci nie możemy się... Do wybrać już się wybieraliśmy, tak, nawet tak, kilka tak, razy, ale... Tak. Pozdrawiamy wszystkie fajne dziewczyny, który, dziewczyny, które znam. Hanie pozdrawiamy, Anię, Baniutka pozdrawiamy, Hordziaka pozdrawiamy. O... o. o motokrossowców pozdrawiamy kogo jeszcze pozdrawiamy wszystkie fajne dziewczyny, które słuchają podcastu yy, pozdrawiamy, no i tyle co tyle będziemy w pastelarni kończyć dzisiejszy podcast prawie 13 minut wejście o, ale długo, o niczym zupełnie bez sensu ten podcast ale, ale tak zapisujemy nasze pamiątki z wakacji K kartki jeszcze wypisaliśmy dzisiaj bardzo fajne to tyle